Waga wielka okazja tygodnia. Chicago, okolica Belmont i Cumberland. Boczna, spokojna ulica. Dwusypialniowy dom z pełnym podpiwniczeniem, garaż z bocznym wjazdem. Dom nadaje się do kompletnego remontu lub rozbiórki pod budowę nowego domu. Cena to jedyne 80 tysięcy dolarów. Tylko gotówkowe oferty będą brane pod uwagę. Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. 847-647-4000. 847 647 4000 847 647 4 i 3 lub w internecie posiadłość.com 847 647 4000 w internecie posiadłość.com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 Wielu milenialsów mieszka z rodzicami. Stabilizacja spadku sprzedaży za gotówkę. 2016 najlepszym rokiem w ciągu dekady. Jaki będzie 2017? Ceny domów w Ameryce osiągnęły w październiku nowy wysoki poziom. Według najnowszego Krajowego Indeksu Ceny Nieruchomości S&P Case Shiller ceny odnotowały roczny wzrost o 5,6% w porównaniu do wrześniowego wzrostu o 5,4%. Profesor Uniwersytetu Yale i współtwórca indeksu Robert Schiller powiedział Bloomberg News, że te najnowsze liczby mogą nie być dobrym predyktorem tego, co wydarzy się na rynku. Schiller szybko podkreśla, że chociaż nie przewiduje on, cytuję, boomu realnościowego Trumpa, to jego zdaniem jest to tylko jeden z możliwych scenariuszy na 2017 rok. Nabywcy domów są bardziej odporni niż mogłoby się wydawać, twierdzi szef Narodowego Związku Pośredników w obrocie nieruchomościami, który niedawno przeprowadził badanie wśród potencjalnych nabywców, z którego wynika, że rosnące oprocentowania kredytów hipotecznych nie odstraszają ich od realizacji marzenia o własnym domu. W rzeczywistości zaledwie około 2,5% respondentów stwierdziło, że zdecydowało się odłożyć swoje poszukiwania na później. 24% z nich twierdzi, że wzrost stóp procentowych przyczynił się do powstania nowej, pilnej potrzeby poszukiwania. Domu. Taka sama liczba respondentów uważa, że wzrost oprocentowań nie ma wpływu na jej decyzje dotyczące zakupu nieruchomości. Jeden na czterech nabywców przyznaje, że poświęca trochę więcej czasu na poszukiwanie domu na wypadek, gdyby oprocentowanie miało wzrosnąć w najbliższym czasie. Prawie 4 na 10 milenialsów mieszka z mamą i tatą lub innymi krewnymi. Według danych pochodzących z biura do spraw ewidencji ludności jest to najwyższy odsetek od 1940 roku. The Wall Street Journal donosi, że nawet w przypadku poprawiającej się sytuacji ekonomicznej młodsi Amerykanie decydują się nadal mieszkać z rodzicami. Eksperci do spraw rynku nieruchomości zacytowani przez gazetę twierdzą, że rygorystyczne standardy kredytowe mogą blokować wielu młodszym Amerykanom Możliwość wejścia na rynek realnościowy. The Wall Street Journal wskazuje również na badania, które pokazują, że milenialsi odkładają decyzje o małżeństwie i dzieciach na później, co stanowi kolejny czynnik dotyczący tworzenia gospodarstw domowych i nabywania domów. Według najnowszych danych CoreLagic długi spadek sprzedaży gotówkowych uległ zahamowaniu. Firma donosi, że udział sprzedaży domów za gotówkę wyniósł we wrześniu 31,7%, co oznacza spadek o jedyne 1,3% w porównaniu do września 2015 roku. Obecnie Korlaczyk szacuje, że do połowy 2019 roku udział sprzedaży za gotówkę ponownie osiągnie średni poziom sprzedaży niegotówkowych wynoszący 25%. W szczycie, który miał miejsce w styczniu 2011 roku wszystkie transakcje gotówkowe stanowiły 46,6% sprzedaży domów. ステップ1666。<音楽> Zdaniem Grupy Badawczej do Spraw Gospodarczych i Rynku Nieruchomości Freddie Mac, niezależnie od problemów, jakie przyniosły 2016, był najlepszym rokiem w ciągu ostatnich 10 lat dla rynku realnościowego. Czy 2017 może powtórzyć ten sukces? Prognoza z końca roku Grupy Freddie Mac przewiduje bardziej zróżnicowany obraz w nowym roku. Grupa obawia się, że rosnące oprocentowania kredytów hipotecznych mogą spowolnić, a nawet grożą odwróceniem rozpędu rynku nieruchomości. Jednak ostatecznie prognoza jest optymistyczna. Warunki podstawowe sprzyjają poprawie sytuacji na rynkach realnościowych, a po osłabieniu początkowego szoku związanego z wyższymi stopami procentowymi nastąpi ponowny rozwój rynku. Jeżeli myślisz o sprzedaży swojego domu, pomyśl o nas. Sprzedajemy szybko, sprawnie, profesjonalnie. Pełny serwis od A do Z.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 847-647-4000 847-647-430 lub w internecie posiadłość.com 847-647-4000 w internecie posiadłość.com Agenci Illinois Star Realtors Twoimi oczami po rynku nieruchomości WNVR Vernon Hills, Chicago. AM1300 WRDZ Lagrange, Chicago. Polska Radio Chicago. Radio Słuchacie radiowego magazynu. Osiadłość.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 847, 647, 4 i 30. 847, 647, 4000.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 dzwoń już teraz 847 647 4000 847 647 4000 nie czekaj dzwonisz już teraz 847 647 4000 ha, ha, ha. Kupiłem! Kupiłem mój własny dom! Dom! Domeczek! Domusiek! A mówili, że to niemożliwe! Haha! Ha.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 847, 647, 4 i 30, a w internecie posiadłość.com Słuchacie radiowego magazynu posiadłość. Wiadomości z rynku nieruchomości. Austin kwitnie. Przystępność cenowa nadal problemem. Kalifornia stoi w obliczu spowolnienia na rynku realnościowym. Garaż ostatnią granicą w renowacji domu. Schlesinger. Nie należy obawiać się wyższych stóp procentowych. Trzy podwyżki stóp rezerwy federalnej w 2017 roku. Eksperci twierdzą, że rynek realnościowy w Austin pozostaje gorący. Jednak z uwagi na fakt, że ponad 100 osób dziennie przeprowadza się do stolicy Teksasu, podaż i popyt nadwyrężają przystępność cenową. Ekonomista Angelos Angelou powiedział stacji telewizyjnej KXAN TV z Austin, że odpowiedzią do pewnego stopnia jest rozproszenie. Według danych Atom Data Solution trzy okręgi z okolic Austin są teraz mniej przystępne cenowo niż ich normy historyczne. Najnowsze dane Kalifornijskiego Związku Realnościowców sugerują, że spowolnienie rynku nabiera kształtu. Z przeprowadzonego w listopadzie przez Kalifornijski Związek Realnościowców badania Market Pulse wynika, że coraz więcej nieruchomości sprzedawanych jest poniżej ceny wywoławczej i coraz mniej otrzymuje więcej niż trzy oferty w porównaniu z rokiem ubiegłym. Liczba oczekujących sprzedaży w listopadzie spadła w porównaniu do tego samego okresu w 2015 roku. Kalifornijski Związek Realnościowców uważa, że wszystko to wskazuje na prawdopodobieństwo ogólnostanowego spowolnienia na rynku realnościowym. Donosie The New York Times, garaż to teraz ostatnia granica, jeśli chodzi o remont domu. Gazeta informuje, że garaż jawi się jako pomieszczenie godne przemiany w wizytówkę domu. Co więcej, coraz większa liczba właścicieli domów korzysta z usług profesjonalnych artystów w zakresie całkowitej odmiany garażu. Nie jest to jednak tanie. Według ekspertów, którzy rozmawiali z gazetą, koszt modernizacji garażu może się wahać od kilku do ponad 50 tysięcy dolarów. Przystępność cenowa bardzo niepokoi nabywców domów, zwłaszcza z powodu rosnących oprocentowań kredytów hipotecznych. Jednak Jill Schlesinger, analityk biznesowy CBS News, przedstawiła tę kwestię w pozytywnej perspektywie. Jeśli chodzi o rosnące ceny domów, Schlesinger powiedziała w programie CBS This Morning, że biorąc pod uwagę inflację, są one nadal o 16% niższe niż w 2006 roku. Po podniesieniu stóp procentowych w grudniu Rezerwa Federalna zasugerowała i powszechnie uważa się, że tak będzie, że w 2017 roku nastąpią jeszcze trzy takie podwyżki. Jednak ekonomiści Fannie Mae twierdzą inaczej. W podsumowaniu zamieszczonym w grudniowym Economic Development twierdzą oni, że rezerwa federalna prawdopodobnie przyjmie postawę wyczekującą ze względu na znaczną niepewność dotyczącą polityki, co oznacza, że możemy się tylko domyślać, co zrobi nowa administracja i nowy kongres, a co mogłoby wpłynąć na gospodarkę. Ekonomiści z Fannie Mae twierdzą, że spodziewają się dwóch podwyżek. Jednej w 2017 i jednej w 2018 roku.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 847-647-4000 847-647-430 lub w internecie posiadłość.com 847-647-4000 w internecie posiadłość.com Słuchajcie radiowego magazynu Posiadłość. Koniec części pierwszej. Na drugą odsłonę programu zapraszamy za kilka minut.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 Nie licz na to. Rosjanie nadchodzą. Najchętniej oglądane filmy wideo w 2016 roku na realtor.com. Nowe badanie przeprowadzone wśród specjalistów do spraw rynku nieruchomości pokazuje, jak bardzo wielu z nich denerwowało się przed wyborami. Przeprowadzone przed wyborami przez First American Financial Corporation badanie wśród upoważnionych agentów i specjalistów do spraw rynku nieruchomości dotyczące czwartego kwartału wykazało, że nastawienie wielu z nich było mniej optymistyczne względem gospodarki, głównie z powodu wzrostu stóp procentowych i niepewności co do wyborów. Teraz, gdy niepewność nieco ustępuje, First American Financials spodziewa się wzrostu zaufania wśród specjalistów do spraw rynku nieruchomości bogaci Rosjanie są skłonni zainwestować swoje pieniądze w amerykański rynek nieruchomości. CNN cytuje ekspertów międzynarodowego doradcy na rynku nieruchomości firmy Knight Frank, którzy twierdzą, że odnotowali 35% skok liczby Rosjan chcących kupić luksusowe nieruchomości w USA w porównaniu do roku poprzedniego. Według Knight Frank ci bogaci Rosjanie są zainteresowani zarówno domami wakacyjnymi, jak i nieruchomościami inwestycyjnymi, a w prawie każdym przypadku są oni gotowi wydać od pół miliona do 5 milionów dolarów. Miami i Nowy Jork to najbardziej popularne miejsca. W ciągu roku serwis internetowy realtor.com publikuje setki filmów dotyczących nieruchomości podsumowaniu najczęściej oglądanych filmów wideo w 2016 roku kilka klipów cieszyło się dużą popularnością. Jednymi z najlepszych filmów były trzy rzeczy, których nigdy nie należy mówić kupując dom i trzy zapachy, które odstraszają potencjalnych nabywców. Innymi z najczęściej oglądanych w 2016 były następujące filmy. Trzy ulepszenia domów, które opłaca się przeprowadzić, trzy miasta, do których uciekają Amerykanie i cztery zwierzątka domowe, o których nie wiedziałeś, że możesz się trzymać w domu.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 7, 4 i 3, 0.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 Dzwonj już teraz. 847-647-4000. 847-647-4000. Nie czekaj! dzwoń już teraz. 847-647-4000. Uwaga! Wielka okazja miesiąca!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 47 4000 847 647 4 i 30 847 647 4000 Radiowy Magazyn Posiadłość Dowiedz się jak sprzedać korzystnie AM 10:30 WNVR Vernon Hills, Chicago. And AM 13:00 WRDZ Lagrange, Chicago. Polska Radio, Chicago. Słuchacie radiowego magazynu Osiadłość.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 3 lub w internecie posiadłość.com 847-647-4000 w internecie posiadłość.com Wiadomości z rynku nieruchomości Liczba domów objętych postępowaniem egzekucyjnym najniższa od prawie 10 lat. Mieszana prognoza dla południowej Florydy na 2017 rok. Wzrost cen domów szybszy od wzrostu płac w Indianapolis. Według najnowszych danych Black Knight Financial Services w listopadzie nadal spadała liczba przejmowanych nieruchomości. Zdaniem firmy zapasy domów spadły poniżej poziomu pół miliona po raz pierwszy od prawie 10 lat. Nie należy się jednak spodziewać, że zobaczymy dalsze dramatyczne spadki, chociaż Black Knight zwraca uwagę, iż, cytuję, w skali roku następuje poprawa liczby kredytów, które są przeterminowane, ale jeszcze nie wszczęto wobec nich postępowania egzekucyjnego, w miarę jak rynek się normalizuje. Koniec cytatu. Eksperci uważają, że południowa Floryda rozpocznie nowy rok bardzo optymistycznie, a to za sprawą giełdy. Jak powiedzieli gazecie Sun Centennial, wielu nabywców będzie szukało okazji, aby wydać swoje nieoczekiwane przypływy gotówki z inwestycji. Jeden z kredytodawców przewiduje, że bardzo zachęcające raporty dotyczące oszczędnościowych planów emerytalnych 401k zachęcą nabywców do zakupów. Z dokumentu wynika również, że specjaliści do spraw rynku nieruchomości oczekują dalszego wzrostu wartości domów w 2017 roku na rynku nieruchomości w tym stanie, ale. W wolniejszym tempie. Z kolei pośrednicy spodziewają się, że sektor luksusowych domów doświadczy w tym roku kilku korekt cen. Dobra wiadomość jest taka, że w Indianapolis rosną płace. Niestety zła wiadomość brzmi, że podobnie jak w wielu miastach, ceny domów rosną szybciej niż płace. Specjaliści do spraw rynku nieruchomości powiedzieli Indianapolis Star, że przepaść ta może uniemożliwić wielu potencjalnym nabywcom wejście na rynek nieruchomości. Na razie jednak według Atom Data Solutions okręg Marion w Indianie pozostaje jednym z najbardziej przystępnych cenowo rynków w kraju. Jeżeli myślisz o sprzedaży swojego domu, pomyśl o nas.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 847 647 siedem, sześć, i trzy, zera. Osiem, cztery, siedem,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 C O M 4 4 i 3 zera.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 Dzwonisz już teraz 847-647-4000 847-647-4000 nie czekaj dzwoń już teraz 847-647-4000 radiowy magazyn posiadłość dowiedz się jak sprzedać korzystnie